Raz, dwa, trzy, moje dziecko dużo różnych pytań mi zadaje, kiedy robimy różne rzeczy razem, na przykład kiedy oglądamy filmy. Na przykład ostatnio oglądaliśmy wojnę Klonów i zapytałam jej, gdzie jest Osaka, ponieważ ja wychodzę z założenia, że dziecko trzeba traktować poważnie, to stwierdziłem, Osaka jest w Japonii, dzidziu, bo to jest takie miasto przemysłowe. I zajęło nam dobre 10 minut, zanim udało się wyjaśnić, że chodziło o Asokę, a nie o Osakę. Natomiast stanowczo najtrudniejszym pytaniem, na które nie znałem odpowiedzi, było pytanie, dlaczego miszczioda ma zęby. Wy wiecie, dlaczego miszczioda ma zęby? Jeżeli nie, to ja sobie teraz chwilę pogadam, a potem może Wam powiem. Wojny klonów to taki konflikt w dziejach Starej Republiki w Wojnach Klonów Obi-Wan walczył razem z ojcem Luke'a Skywalkera i przez 20, ponad 20 jakieś 25 lat w zasadzie tyle było wiadomo o Wojnach Klonów aż do momentu, kiedy w epizodzie drugim Wojny Klonów się rozpoczęły bodajże, o ile dobrze sobie przypominam bitwą na Geonosis kiedy, kiedy mistrz Joda, ten który ma zęby przy pomocy właśnie rzeczonych klonów, wybawił z opresji Anakina, Padme obi -Wana i Generalnie zaprowadził porządek. Wojny klonów to jest taki spin-off. spin, -off, spin czyli odprysk nowej trylogii. I jest no, w tym temacie całkiem sporo. Dwa seriale. Film i trochę takich boków, typu książki, komiksy i cała reszta. Pierwszy był serial Gendiego Terakowskiego, tego, który robił chociażby samuraja Jacka, Laboratorium Dextera i parę innych rzeczy na kartonie I on został faktycznie właśnie dla Cartoon Network przygotowany. Wystartował w 2003 roku, składał się z trzech, no w zasadzie z dwóch i pół sezonu. Technicznie taki dosyć hardkorowy, bo Pierwsze dwa sezony, czyli pierwsze 20 odcinków, to były odcinki takie mniej więcej tam po 3 minuty. Chyba ostatni był nieco dłuższy. Więc jeżeli chce się to oglądać, to tak naprawdę trzeba oglądać to hurtem. Po sezonie, albo jeszcze lepiej pierwszy i drugi obejrzeć naraz, tak jak są one podzielone na płyty. Pierwsze 20 odcinków na jednej płycie, pozostałe 5 na drugiej. W Polsce trudno jest to dostać, ponieważ polskie wydanie, o ile się nie ujrzało światła dziennego, można oczywiście być mędą i ukraść po prostu z internetu, bo są, natomiast nie jest to coś, co ja bym polecał. Można bez większego problemu ściągnąć z Ebaya, czy gdzieś jest w językach dla białych ludzi, więc to jest naprawdę do ogarnięcia. Te pierwsze wojny klonów tak jak są podzielone na część pierwszą na jednej płycie i drugą na drugiej płycie, tak muszę przyznać pierwsza część jest wyjątkowo głupia a druga część jest wyjątkowo fajna będzie trochę spoilerów, więc jeżeli ktoś nie widział a się przymierza, więc niech sobie daruje następne kilka minut pierwsza część jest wyjątkowo głupia z kilku różnych powodów mnie osobiście w ogóle m, troszeczkę denerwuje taka, a nie inna maniera w animacji, taki, a nie inny styl ale rozumiem, że pokolenie wykocha, wychowane na kartunie no, łyka taką stylistykę i to do nich jest skierowane. Głupie jest mnóstwo rzeczy w tym pierwszym i drugim sezonie. Tak naprawdę całość to jest jakby jeden film podzielony jak, w jakiś sposób na dwie części. Najpierw jest Wielka Bitwa, a Anakin lata gdzieś tam i coś robi, a potem Asajj Wentres, którą zwerbował Hrabia Duku, próbuje... Zakatować Anakina na obcej planecie. Asadż Wentres i Hrabia Duku troszeczkę przypominają mi inny, taki tandem, czyli Duku i Bandę Drombo. Niektórzy z Was wiedzą o co chodzi. Jeżeli ktoś nie wie, to niech wyszuka sobie w Google hasło man Banda Drombo to było. Trójka przygłupów, którzy zawsze próbowali coś ukraść, zrobić, bądź już pokonać, nigdy im się nie udawało. A do kurowej to był ich taki demoniczny pracodawca. I podobnie jest z Ventress i z Duku. Ona zawsze ma zawiciana na kina i wątpię, że kiedykolwiek jej się to udało. Ta pierwsza część pełna jest bzdur. Na przykład sceny, w których droidy na skuterach wyposażone w kopie rozwalają czołgi, a potem ulegają szarży obiłana na skuterze z kopią, który walczy z droidami niczym średniowieczni rycerze. Rozumiem, że jakieś tam nawiązanie, stylistyka, ale straszna bzdura w dodatku droidami dowodzi. Nie wiem co, być może droid, bądź jakiś android, bądź coś takiego. Wygląda to trochę jak skrzyżowanie przemutowanego Tetsuo za kiry z Legionem ze Szmaragdowego Świtu z Green Lanterna. No, powiedzmy, intertekstualność produktów powkulturowych. Ten pierwszy i drugi sezon są okropne. Tak naprawdę najfajniejszy jest taki pojedynczy odcinek z Kitem Fisto i pojedynczy odcinek z Meisem Windu. Chociaż ten drugi kończy się strasznie, kiedy mały chłopiec daje wielkiemu rycerzowi Jedi Wodę, by ten napił się po ciężkiej walce z droidami. Mniejsza z tym. W każdym razie ostatni sezon, czyli to, co jest na drugiej płycie, jest naprawdę fajne. Odcinki są dłuższe, zaczynają układać się w jakąś fabułę. Hmm. Anakin, który przestał już być padawanem, a jest rycerzem, przechodzi wizję, ma wizję rodzaj inicjacji w magicznej grocie na owcej planecie i widzi tam siebie i widzi swoją przyszłość jako Wejdera. Bardzo dobrze przygotowana, bardzo dobrze wyreżyserowana scena, w ogóle pomyślana. Naprawdę super sprawa i szkoda, że ten sezon urywa się w połowie i nie był kontynuowany, bo z tego naprawdę mogło coś być. Podobno było tak, że Lukas sprawował bardzo ścisłą pieczę nad pierwszymi dwoma sezonami, a w trzecim Terakowskiemu pozwolono trochę popuścić Cugli i zrobić po swojemu i szkoda, że nie pozwolono mu od razu. No i potem minęło trochę czasu. W roku 2008 do kin wszedł pełnometrażowy film 3D Wojny Klonów, który był, no, nazwijmy to, pilotem serialu, który miał następnie nastąpić. No, są zupełnie inne Wojny Klonów. I... Ja świetnie rozumiem, że starzy fani Gwiezdnych Wojen, tacy jak ja, 30+, plus, bądź ci starsi, bądź ci bardziej zatwardziali, młodsi, mogą tego produktu nie akceptować. Trzeba wziąć pod uwagę jeden fakt. To nie jest produkt dla nas, to jest produkt dla dzieci, dla nastolatków. Ja mówiłem już o tym, każde pokolenie ma swoje własne Gwiezdne Wojny i to jest produkt dla kolejnego pokolenia. Moja na przykład córka, która ma tam 3,5 roku, nie mówi Gwiezdne Wojny, tylko Wojny Klonów. Ona pod tą nazwą y, rozumie i Imperium kontratakuje, i Powrót Jedi, który bardzo dobrze zna. E, zresztą o tym za chwilę ciekawa anegdotka. Wojny Klonów Kinowe mnie osobiście przypadły do gustu cały czas z tyłu głowy miałem świadomość, że to jest produkt dla dzieciaków i to trzeba zmarketingować mimo ewidentnych kiksów i debilizmów typu Obi-Wan herbatkę w czasie negocjacji i parę innych drobiazgów mimo dużego zaskoczenia, że jak to Jabba ma syna Uuu, w ogóle Republika kuma się z chatami Uuu, i parę innych rzeczy to jest bardzo fajny, bardzo fajny film i postać Asoki, której zdaje się sporo ludzi nie lubi, nie wiem czemu. No tak jak rozumiem, że można nienawidzić Jar, Jar Bingsa. Nie wiem czemu nie lubić Asoki. To jest świetna postać. To jest bardzo fajna, silna kobieca postać. Młoda dziewczyna, która lubi postawić na swoim, która lubi wiedzieć lepiej która ma dużo szczęścia, bo nie zawsze wie lepiej i, i nie zawsze jej stawianie na swoim wychodzi na dobre, ale zwykle nie przypłaca tego jakimiś poważnymi problemami. To jest świetny role model dla dziewczyny pokazujący, że można być inteligentną, wystrą, pewną siebie, przebojową, że można po prostu gdzieś funkcjonować na równych prawach, że Czasem jest tak, że rzeczywiście Padawan musi pochylić głowę i powiedzieć, tak mistrzu, ale często przez to, że ma swoje zdanie i e, że ona jest taka otwarta, że ona jest taka zadziorna, to może też uratować sytuację. <coughs> Uważam, że to jest świetna postać. E, naprawdę, jeśli chodzi o kobiece postacie w Wiedznych Wojnach, to e, jest jej dużo bliżej na przykład do Lei. Do przebojowej księżniczki, takiej pyskatej, która lubiła w łapie wszystko trzymać i stawiać na swoim, niż yy, nieszczęśliwej po prostu, wiecznie wpatrzonej maślanymi oczami Padme, która gdzieś tam raz czy drugi owszem pokazała, że no, coś w niej drzemie, ale tak poza tym była taką totalną pierdą. Myśmy obejrzeli sobie z dzieckiem, z Uzą, ten pełnometrażowy film jakoś w ostatnie święta. Po bardzo długiej sesji, w czasie której ona obejrzała całą starą trylogię i potem jeszcze załapała się na kawałek nowej. I on jej się bardzo spodobał. Do tego stopnia, że ja postanowiłem zainwestować i kupić pierwszy sezon serialu. I słuchajcie, to jest super sprawa. Se puszczamy po odcinku... One są sam raz dla takiego dzieciaka, na jej attention span, czyli na, na skupienie uwagi. Można mnóstwo, mnóstwo rzeczy złych powiedzieć o tym serialu. Można oczywiście powiedzieć, że Obi-Wan wygląda jakby mu ktoś szczotkę ryżową do głowy przyczepił, że... Anakin, że Tamto, Sramto, że Asoka, że w ogóle Expanded Universe i, i Ducha Gwiezdnych Wojen i cała reszta, że to Disneyland. Oczywiście, że można, tylko tak jak mówię, pamiętajcie proszę, to nie jest produkt dla Was. To jest produkt dla dzieciaków. To jest produkt dla Waszych synów, córek. Dla starszych z Was być może mówimy już o wnukach. Dla młodszych z Was być może następne pokolenie, które po Was przyjdzie zachwyci się, doceni. Uważam, że warto. E, są dobre momenty w tym serialu, jest też cała masa uproszczeń i różnych pierdół. E, no cóż, no, mnie na przykład, jako człowieka, który miał okazję być w wojsku bardzo łóżek, odcinek rekruci, właśnie o takich młodych chłopakach, którzy dopiero co trasili do służby i tak się motają, nie bardzo wiedzą, co się dzieje. Ja miałem takich u siebie w jednostce 17 18 letnich chłopców świeżo ubranych w mundur prosto po jakiejś szkole, albo niektórzy tak w zasadzie z marszu przeszli przez bramę i nagle stali się żołnierzami. Są tam też bzdury typu najpiękniejsza głupota świata, czyli laserowy minigan. Ale laserowy minigan, chociaż wyjątkowo głupi chyba jeszcze głupszy niż piękny. Nie bije na przykład bzdury z serialu animowanego z 2003 roku, gdzie były laserowe działa z odrzutem i w ostrzale lufy dział cofały się do środka wieżyczki, tak jak przy działach na amunicję prochową. No, ale mówimy cały czas uniwersum, w którym dźwięk rozchodzi się w próżni, prawda? Więc słuchajcie, to jest bardzo dobry produkt marketingowy. Nie oszukujmy się, że tu się ktoś bawi w etos, że tu się ktoś bawi w, w całą resztę. Jeżeli zwrócicie uwagę, to nawet na przykład zestawy Lego z Imperium kontratakuje, firmowane są głowami klonów. To jest biznes. Tu nie trzeba mówić nikomu, że Lukas no, żyje dzięki Gwiezdnym Wojnom od 30 lat i będzie żył następne 30. Natomiast to jest bardzo dobrze zmarketingowany produkt, bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze wykonany. To się ogląda z przyjemnością, bez żalu. A Skywalker e, w tym serialu nie jest wstrętnym dupkiem, tak jak w całej pierwszej trylogii, tylko można nawet normalnie spojrzeć na niego, polubić gdzieś tam e, jakiś związek z tą postacią poczuć. Jest super. Jest super, jest do tego oczywiście masa towarzyszących mediów. E, na przykład beletryzacja filmu kinowego, są książki, są też komiksy, to wszystko u nas też się pojawia. Ostatnio, na przykład, trafił mi w ręce e, pierwsza część Star Wars Comics Extra, czy jakoś tak się nazywa, w każdym razie Niewolnicy Republiki. Bardzo przyzwoita, sześcioczęściowa historia połowa miniserii oryginalnej, której druga połowa teraz w marcu ma wyjść o niewolnictwie. Muszę przyznać, że to jest całkiem przyzwoite rzemiosło. Ja w komiksie no nie muszę tłumaczyć, że siedzę dużo mocno i że lubię takie rzeczy, patrzę też na nie troszeczkę ostrzej, ale ten komik był przygotowany całkiem przyzwoicie. Oprócz ewidentnych amerykanizmów w, w fabule Och Boże, jakie niewolnictwo jest straszne. Och Boże, jaka to krzywda człowiek człowiekowi. Nie wolno zniewalać to złe takie. No jak się zbudowało potęgę swojej najbardziej wolnej demokracji świata na niewolnictwie i paru innych drobiazgach, no to teraz trzeba się wstydzić. A mniejsza z tym. Całkiem przyzwoita fabuła. Tu gdzieś, bach, jest mordobicie, jest troszeczkę dramatu. Jest asoka, która oczywiście ratuje całą sytuację. Postacie są dość wiernie oddane. Oprawa graficzna też przyzwoita, chociaż mam wrażenie, że rysowało to dwóch albo trzech różnych ludzi, bo miejscami pomiędzy poszczególnymi stronami widać różnice, szczególnie w przypadku twarzy. Natomiast nie są one na tyle duże, żeby komuś przeszkadzały. Ja wychwytuję takie drobiazgi, no bo, tak jak mówię, ja w tym siedzę. A poza tym, za 15 zł, taki zeszyt spełniony sen, mokry sen środowiska komiksowego w Polsce e... i cóż, no tak jak mówię to jest produkt dla dzieciaków moja mała przez pryzmat wojen klonów patrzy teraz na starą trylogię kiedy oglądamy Powrót Jedi to w pierwszych scenach płacu Jabby pada nagle pytanie a gdzie jest Rotta, mały synek Jabby? No i tłumacz teraz człowieku, wiesz, dzidziu, no wojny klonów skończyły się 25 lat temu, Rotta i wyprowadził się z domu? No, no dobrze, no, nie ma małego synka Dżaby. Tym bardziej, że synek Jabby odchodzi za chwilę w niepamięć, kiedy nagle pada stwierdzenie o, księżniczka Leja przyszła uratować tego zamrożonego. Super sprawa. A dla dzieciaka to jest, uważam, bardzo dobre wprowadzenie. Jej się to podoba, dla niej to jest kolorowe, przystępne, zrozumiałe. Jest stargetowane do dzieci prawdopodobnie 8-10 lat starszych od niej, ale tak jak nie do końca jest w stanie śledzić fabułę pierwszej trylogii, to z tym nie ma problemu. Oczywiście zasypuje mnie setkami pytań, i każdy odcinek nieodmiennie zaczyna się od pytania: a gdzie jest artu, a czy tu będzie artu, dlaczego na okładce nie było artu, a gdzie jest Asoka, względnie Osaka. Czy będzie Asoka? A o czym będzie ten odcinek? A czemu on zniszczył tego robota? A dlaczego te roboty się obudziły? komizmu, szczególnie kiedy potem słucha się, kiedy na przykład opowiada babci. No i wiesz, babciu, bo ten złoty to obudził te roboty, co bez oczu były i one na nich napadły, ale oni je pokonali. I mina babci też jest bezcenna. Więc cóż. Jeżeli jesteście hardkorowymi fanami, to się nawet do tego nie dotykajcie. Chyba, że zrobicie to z dystansem, tak jak ja. To są wojny klonów, to nie są Gwiezdne wojny. Przymykacie oko i oglądacie se fajny serial, który wydaje wam się do czegoś podobny i gdzieś tam w głębi ducha uśmiechacie się, bo tak jak inżynier Mamon lubi melodię, które już kiedyś słyszał, tak wy, my, ja wiemy, że skądś to znamy. No i teraz y, obiecane wyjaśnienie, czy wiecie, dlaczego Miszcioda ma zęby. Ja nie wiedziałem i nie byłem w stanie wytłumaczyć tego poza jakiegoś, jakimś takim zupełnie niesatysfakcjonującym stwierdzeniem, że no ma zęby, bo jego rasa ma zęby. Y, ale mało to męczyło i Kilka dni później przyszła do mnie i mówi, wiesz tato, ja już wiem, dlaczego mistrz Joda ma zęby. Na co ja się spytałem, tak dziedziu, super, no dlaczego mistrz Joda ma zęby? Wiesz dlaczego mistrz Joda ma zęby? Bo mu wyrosły.